No, w naszym rozważaniu doszliśmy już do 23 wiersza. Przypomnieliśmy sobie tą noc, w której pan był wydany, został wydany. Gerade in dieser Nacht, sagt Paulus, der Herr i właśnie w tej nocy, w której Pan został wydany, Paweł mówi, że Pan wziął ten chleb. To jest zupełne przeciwieństwo do tego, co Pan przeżył. Z jednej strony widzieliśmy moc grzechu i też ta potęga ciemności, i feindschaft der Menschen. Widzieliśmy wrogość ludzką. Uns an das der Przypomnieliśmy sobie też upadek uczniów. Und das ist ja ein Bild von uns, I to właściwie wszystko obrazuje też nas. Wir haben auf Weg. Myśmy wszyscy upadli na, na drodze. Aber in Ruhe. Ale Pana Souverän. widzimy w zupełnym spokoju. Suwerenny. co by Wiedząc wszystko, co go spotka W tym właśnie momencie, który tutaj nastał Ustanowił to wieczerze To wieczerze, które jest też e, pamiątką śmierci Pana To jest czymś bardzo prostym, skromnym Widzimy prosty chleb Da verschiedene broty in mit dem Może tam też na tym stole akurat leżały różne chleby, które bardziej były związane z obchodzeniem Paschy. Broty waren damals denn ein konnte fünf broty tragen. Te chleby też wtedy musiały mieć niewielki rozmiar, ponieważ czytamy w innej sytuacji, że mały chłopiec zniósł pięć chlebów naraz. Wino też było w każdym domu. Często piło się wino, żeby też no, z powodu po prostu zdrowotnych. Więc widzimy, że to wieczerze z jednej strony jest czymś bardzo prostym, skromnym. Mit Nie musimy to łączyć z, jak z jakąś ceremonią nadzwyczajną, in einer Ale wykonujemy to w totalnej prostocie. Eine große zum I to w takiej prostocie i równocześnie wyrażamy bardzo wielką prawdę. I to er zeigt darin, dass im. Pan przez to pokazuje nam, że oczekuje i szuka w naszych sercach przede wszystkim miłość do niego. Mieli pamiętać o nim. Gdy na przykład mamy. Znamy jakąś miłą osobę Którą już nie możemy mieć blisko siebie Bo na przykład wyjechała Z powodu zawodowych Do zagranicy To nieraz też patrzymy się Na jego obrazek, jego zdjęcie Pamiętamy W miły sposób tą osobę So sollten w taki sposób ci wierzący mieli właśnie zgromadzać się, żeby z miłością pamiętać o Zbawicielu. Pierwszą rzeczą, którą Pan czyni, jest to, że wziął chleb. I podziękował. Pan zawsze dziękował za chleb, który spożywał. Im Hinblick auf die Lebensmittel. Nigdy nie bądźmy e, lekceważący e, jeśli chodzi o e, spożywanie wszelkiego rodzaju e, pokarmu. God gibt sie uns Bo Bóg daje nam pokarm do nakarmienia naszego ciała. Brot, dafür wir bewusst danken. Też za codzienny chleb chcielibyśmy świadomie dziękować. Ale za co Pan tu dziękował? Sicherlich hatte er dafür gedacht, dass Gott so die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Na pewno myślał o tym, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben. Aby każdy kto w niego wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeszcze w drugim Koryntian 9 czytamy: Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar. Ale z pewnością też dziękował za to, co ten chleb obrazował. Te cudowne wyniki tego dzieła widoczne w tym chlebie dieses brot blieb brot chleb sam w sobie pozostał chlebem gib um den streit leider den streit unter den reformatorern der im brand ist z pewnością z historii wiecie jaka powstała kłótnia wśród słynnych reformatorów dein es war brot und blieb brot Którzy kłócili się o to, czy ten chleb jest y, ciałem pana Jezusa w dosłowny sposób, czy nie. M nie. Chleb zostaje chlebem, wino zostaje winą, Winem są to po prostu symbole. Wie auch sagen, das ist ein Bild von meiner Frau, oder das ist meine Frau und ein Bild. Tak jak my mówimy, na przykład wskazując na zdjęcie, to jest żona moja, a właściwie to jest tylko zdjęcie. Jeśli tak mówi, też nikt nie mówi, że tu się teraz w stanie jakiś cud, tylko mówimy, że to jest po prostu żona widoczna na zdjęciu. Czy to nie jest takie wzniosłe, że pan teraz był w stanie dziękować, kiedy tak wielka tak wielka trudność stała przed jego hmm, oczyma? Ta trudność, z którą spotkał się ze strony ludzi I przede wszystkim te trzy godziny ciemności W duchu spogląda w górę, dziękuje i wysławia Boga Stellen wir uns vor, wir haben eine große Das Leben steht Wyobraźmy sobie taką sytuację, że stoimy przed bardzo ciężką operacją. Operacja, która nawet mogłaby zakończyć nasze życie. Wie viel Sorgen Ile zmartwień byłoby w naszych sercach? traurigkeit hätten wir? Jaki smutek doświadczylibyśmy? I Pan tak samo odczuwał ten ciężar, jak ty i ja odczuwamy. Nur noch viel tiefer, weil seine empfindungen nicht durch die Sünde abgestumpft waren. Ale jeszcze o wiele głębiej, ponieważ jego uczucia nie były pod żadnym względem e, takie, no, otępiałe przez grzech. The Highland sagt einmal: Ich habe auf Mitleiden gewartet. Und da war keines. Auf Tröster. Ich habe keine gefunden. Czytamy prorocznie w innych miejscach, że szukałem tych, którzy współczuli. Którzy mieli zrozumienie moich Albo byli, mogli być Pocieszycielami moimi Ale nie znalazłem ich W innym miejscu czytamy, że Zatrwożona jest dusza moja I cóż mam powiedzieć A pod koniec tych cierpień Pan zawołał Twoje ręce Oddaję ducha mojego Geist, wie Pan posiadał ducha, duszę i ciało, tak jak my wszyscy. Teraz Pan podziękował, ale co dokładnie powiedział, nie napisane jest w tym miejscu. Może Słowo Boże uczyniło to z tego powodu, bo my bracia bylibyśmy w takim niebezpieczeństwie, żeby zawsze Bezmyślnie powtarzać Z pamięci tylko to, co dosłownie Było napisane Przeczytamy do tego Drugi Koryntian 3 3, 17 wiersz A Pan jest duchem Gdzie zaś duch pański Tam wolność Der Geist den leiten, der den Tisch Duch Święty chce decydować o tym, jaki brat dziękuje przed spożywaniem wieczerzy za chleb. Er ist mund der anwesenden. Ten modlący się brat w tym momencie staje się ust, ustami zgromadzenia, zgromadzonych. Er spricht ja nicht, ich danke dir, sondern er sagt, wir danken bo nie modli się dziękuję Ci, tylko modli się, dziękujemy Ci. I modląc się ma obowiązek dać, kierować się przez Ducha Świętego. Bo będąc ustami zgromadzenia ma odpowiedzialność wyrażać wspólne Przemyślenia i uczucia zgromadzonych w tym momencie. Teraz Zbawiciel łamie ten chleb. 1. Korinthian 10 heißt es, wir es. W 1. Koryntian 10 czytamy znowu, my łamiemy chleb. Es ist also klar, bevor das Brot verteilt wird. Więc dla nas z tych wierszy staje się to jasne, że zanim chleb jest rozdawany, raz co najmniej trzeba je, należy je złamać. Und diese handlung ist eine handlung, die der Bruder I to post, takie postępowanie jest postępowaniem, które ten brat wykonuje w miejscu wszystkich zebranych. Jest nicht. Das des brotes, was wir machen? Więc to złamanie tego chleba, o którym tu jest powiedziane w 24 wierszu nie mówi o tym naszym y, lub pobraniu y, pojedynczej części każdej pojedynczej osoby. Die die der Bruder, der für Brot und a, ale to złamanie wskazuje na to pierwsze, przełamanie całego chleba, który ten brat, którym dziękuję za chleb, wykonuje. Ten spricht er zu den jüngern. Teraz to jest mein leib. Mówi do uczniów: to jest ciało moje. Wir haben schon gesagt, der Leib verwandelt sich nicht. Już powiedzieliśmy, że to ciało nie zmienia się, nie przemienia się w cudowny sposób. Sondern dieses Brot ist ein symbol von dem Leib, von dem Körper des Herrn Jezusa. Ale ten chleb jest symbolem przedstawiającym ciało Pana Jezusa. Der für euch ist. I to ciało jest wydane za was. Ich gebe meinen Körper für euch, a Jezus mówi: Moje ciało daje za Was. To jest nieco tważne. To jest niepojęte. Wiedam, von Kopf her, noch vom Herzen her. Ani umyślnie ani według serca. Unser Kopf, unser Intellekt ist nicht fähig, die Tiefen der Gedanken zu erfassen. Nasz umysł, nasza, nasz nasz intelekt nie jest w stanie zrozumieć takie w myśli. Und unser Herz ist zu klein. Um das richtig bewerten zu können. A nasze serce jest zbyt małe, żeby to ocenić w godny sposób. Der Jezus, der nur Gutes getan hat. Panieżyus, który wykonywał tylko to, co dobre. Der der Heilige war. Który był świętym. Der Gott völlig offenbart hat. Który objawił Boga zupełnie. Er konnte sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Który mógł powiedzieć, kto mnie widział i Ojca widział. Der Gott in Gnaden offenbart hat. Który objawił Boga w łasce. Bo Nikt nigdy nie widział Boga, tylko syn, który był w łonie albo jest w łonie Ojca objawił go. Pan Jezus przeszedł przez wszystkie te cierpienia i przechodząc przez to zupełnie wykonując wolę Bożą, też ściągnął na siebie zupełne upodobanie Boże. Sagt, es war das fülle in ihm zu W Kolosan czytamy, że upodobało się całej pełni Bożej zamieszkać w nim. W Człowieku, który dobrowolnie bez żadnej chwały, żadnej godności u uniżeniu szedł po tej ziemi. durch Leiden Pan Jezus cierpiał na tej ziemi w swoim życiu, nie mówię teraz o tych cierpieniach zbawczych um für uns ein Beispiel zu hinterlassen. I sobie Bożym czytamy, że on przechodził przez te cierpienia, pozostawiając nam przykład. Nam, Damit in leiden vorangehen. Żebyśmy w tych samych cierpieniach w życiu podążali za nim. Pan Jezus przyjął takie ciało ludzkie, słabe, żeby w ogóle był w stanie umrzeć. Dodatkowo pan przyjął to ciało ludzkie, cierpiąc, żeby teraz jako kapłan najwyższy w niebie być w stanie zrozumieć, współczuć, jak my odczuwamy. Sieht nur Więc we wszystkim, co Pan uczynił, widzimy samą doskonałość nur reinheit, nur liebe. samą czystość i miłość. Was hat aber uns A co Pan widział u nas? 6. Przeczytamy pierwszą Mojżeszową, szósty rozdział. Piąty i szósty wiersz: A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na Ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na Ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Also, die des nur böse. Więc myśli serca tylko złe. Czy to ludzie zupełnie wznieśli, wznios, czy ludzie na bardzo niskim szczeblu socjalnym. Każdy miał to samo serce złe. Und das auch den ganzen Tag. I tu czytamy, że to cały dzień. Solche Röntgenstrahlen gibt nur bei Gott. Takie promienia rentgenowskie Można spotkać tylko u Pana Które widzą nawet serce 1 Mose 8 Dalej w pierwszej Morzeszowej 8 Vers 21. 20 21 wiersz In der Mitte heißt es Das sinnen des menschlichen herzens Ist böse von seiner jugend an w środku wiersza czytamy, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Jest pewna nauka, która jest bardzo zła i błędna. Która mówi, że staje się zły z powodu otoczenia, które mnie czyni złym. No, i ta sagt, dass Sinne des böse von an. Nie, słowo Boże uczy nas, że serce ludzkie jest złe od młodości jego. Vers aus 17. Jeszcze ostatni wiersz z Jeremiasza, 17 rozdział. Vers 9 i 10 wiersz, Jeremiasza, 17 Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne. I zepsute. Ktoś może, któż może je poznać? Ja Pan zgłębiłem serce, wystawiłem na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Człowiek i ludzie w stanie są badać naukowo, ale so tief wie Gott. Ale tak głęboko Nawet w serce zbadać Jak Bóg Żaden człowiek nie potrafi. To jest jednoznaczny I ostateczny y, Ostateczna ocena Boża Dotycząca człowieka Nie ma y, no, Nie ma po prostu Odwołania się Co do tego, co do tego wyroku a jeśli ktoś nie wyzna swoje, swoje grzechy przed Bogiem, nie wyzna I on e, schronienia U Pana To ten Jezus jako Jeremiasza 17 Spełnia się W jego życiu Das liest du auf den letzten Wettern der Bibel. Sie wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern gefunden wurde. Więc każda osoba, która nie uh, wyzna swoje Grzechy, um, będzie sądzony według tego, co uczynił. Tak czytamy też w Objawieniu. Ja Ale wiemy, że na tej Ziemi nie mieszkają tylko niewierzący ludzie. Da gab es auch einen Gerechten, der gelitten hat, für die Ungerechten, damit er. Był jeden Sprawiedliwy, który cierpiał za sprawiedliwych, za niesprawiedliwych, aby przyprowadzić ich do Boga. Und das Ergebnis dieses ist so gewaltig, i wynik tego dzieła jest tak potężny, że my wszyscy zostaliśmy postawieni na stanowiska sprawiedliwych. Also mein Leib Für euch gegeben. Więc czytamy w naszym rozdziale, tu w Korinthianie 11, że moje ciało za Was dane. Also, man kann nur sagen, ganz unmöglich. Po ludzku mówiąc, możemy powiedzieć, niemożliwe. Jeśli ja daję komuś albo daję za cośkolwiek 20 euro, to oczekuję, otrzymania jakiejśkolwiek rzeczy za te 20 euro. Und Gott hat das höchste gegeben. A Bóg dał najwyższą, najwznioślejszą rzecz. Sein nie obliczona w wartości. Auf der Seite. A z drugiej strony Nur nie otrzymał niczego, tylko to, tylko wzgardę i pogardę, odrzucenie. Wenn wir das mit dem Herzen verstanden haben, Jeśli zrozumiemy to naszymi sercami, dann dann auf. to nastaje w naszym sercu, budzi się uwielbienie. Wtedy Pan i zamysł Boży staje się wielki w, serc, w sercu naszym. Er, dies zu Teraz dalej Pan mówi, czyńcie to na pamiątkę moją. Durch diese handlung, indem Przez spożywanie chleba i picie z kielicha mamy pamiętać teraz o Panu. Tenięte ja auf den Kelch. Dalej czytamy, że wziął też kielich. Hier, beide Handlungen haben einen Zusammenhang. Widzimy, że obydwie rzeczy są ze sobą związane. Dlatego dobrze jest, że jeśli brat modli i dziękuję za chleb, czyni to też za obydwie rzeczy razem. Jeden brat. Nie powinniśmy też pomiędzy zaśpiewać pieśń, na przykład, albo modlić się. In ruhe haben. Powinniśmy wewnętrznie się uspokoić. Die wann haben wir die? Bo kiedy odczuwamy naj, w najgłębszy sposób to, co Pana dotykało? Wenn eine jacht, Czy wtedy, kiedy jedna informacja za drugą jest podawana? Nein. Nie. Oczywiście Wenn nie. Ale wtedy nastaje w sercu uwielbienie, jeśli jedną informacją zajmujemy się, ale to w dogłębny sposób Wtedy, obrazowo mówiąc, wznosi się miła woń uwielbienia z naszych serc do Boga Duch Święty Duch święty tutaj mówi o naczyniu, a nie o treści tego naczynia. Mówi o kielichu. Das war von dem Gewächs des Weinstocks nach Lukas 22. Według, albo to, co było w kielichu, to było z winorośli. Hier bei den was offensichtlich wine. Tu, w przypadku Korinthian, było to wino. Słowo Boże w każdym razie nie mówi wyraźnie co mamy do tego kielicha wlewać Czy to jest wino, czy jakiś, nie wiem, coś innego, ale z winorośli sagt, in Ale Pan mówi po prostu o kielichu, że ten kielich jest nowym przymierzem w e, krwi mojej Wird mit uns ein Bund geschlossen. Eine Frage? Ja. Eine rhetorische Frage. Czy, czy z nami zawarł Pan przymierze? Nie, z nami Bóg nie zawarł przymierze, ponieważ z dziećmi nie zawiera się przymierza. 8. Czytamy z Hebrajczyków 8 rozdział. Wers wiersz. Powiedziane tu jest, że Ustanowił przymierze Z domem Izraela wiersz. Na, to jest mowa o tym, jest o tym, przymierze z domem Izraela. Najpierw jest że o tym, Bund in Vers 7 sich auf das Bündnis, was mit Israel am Sinai eingegangen W siódmym Wierszu jest mowa o tym pierwszym Przymierzu, które Bóg zawarł z Izraelem w czasie Starego Testamentu w Pustyni, przy Górze Synai. 8 Israel und i w ósmym wierszu wyraźnie pokazane jest, że to przymierze zawarte jest z Izraelem i z domem Judy. To jest to neue Bund jest to Więc to nowe przymierze stoi w, w przeciwieństwie do tego starego przymierza. Jakie skutki ma to przymierze? Das in das Herz geben. Czytamy, że Bóg włoży zakon prawo w serca ludzkie. Wie denn? A to jak jest możliwe? Dann auf neues Leben. Bo od tego momentu ludzie będą posiadali nowe życie. Neue Bund wird in der to nowe przymierze będzie ustanowione Od chwili kiedy Pan znowu przyjdzie Na tą ziemię Wtedy wszyscy ci Tam żyjący będą Mieli nowe serce Otrzymają nowe serce, nowe życie Ta resztka żydowska będzie pokutowała I to spowoduje, że otrzymają nowe życie Dann heißt, ich werde zum Gott sein. Dalej czytamy, że Pan będzie ich Bogiem. Wtedy będzie w przyszłości zdrowa relacja między Izraelem a Bogiem. Sie nur eine zu Gott. Bo w czasach starego przymierza mieli tylko zewnętrzną relację z Bogiem. In diese Beziehung sind sie durch die w, w relacje weszli tylko przez, y, można powiedzieć, z racji urodzenia. In ale do wewnętrznej relacji, wewnętrzną relację z, Bogu, z Bogiem otrzymają tylko przez pokutę. In Vers 11 jest gesagt: sie werden nicht, jeder i Mitbürger und jeder seinen Bruder, lehren und sagen: w 11. wierszu w Hebrajczyków 8 czytamy, że e, swego, Nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc Poznaj Pana Wszyscy poznają Pana w tym czasie Będzie w tym czasie ist, zaistniała zupełne poznanie myśli Bożych W dwunastym wierszu czytamy dalej Werde ich Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Więc w tym urywku widzimy cztery błogosławieństwa, które są tutaj pokazane. Widzieliśmy, że te błogosławieństwa, to przymierze zawarte jest z Izraelem, z domem Judy. I teraz zadajmy sobie to pytanie, czy my dzisiaj też już nie posiadamy te bogosławieństwa? Powiemy, owszem, tak, mamy te Wir sagen Też mamy nowe życie wir haben eine innere Beziehung zu Gott. Mamy wewnętrzną relację z Bogiem die des Heiligen. Wie alles? Posiadając Ducha Świętego i nowe życie y, mamy też poznanie myśli Bożych, ponieważ jeden wiersz w liście Jana mówi nam, że macie namaszczenie Ducha Świętego, i przez to wszystko wiecie. Und wir auch, dass alle sind, dass den sind. I po czwarte, wiemy, że wszystkie grzechy są y, za wszystkie grzechy zapłacono, są wyrzucone za plecy możno powiedzieć. Ja das ist sogar der Gerechtigkeit Gottes entspricht, dass er uns die Sünden vergibt, weil der Heiland gelitten hat. Nawet Saul może tak daleko sięga mówi, że Bóg w tym okazuje sprawiedliwość swoją, że to pokazuje jego sprawiedliwość, że może nam teraz wybaczyć przez to, że jego syn za nas e, cierpiał. Wir kennen, wir haben diese vier Segnungen genauso, wie Israel sie in zukünftigen Tagen haben wird. Więc widzimy, że tak samo jak Izrael w przyszłości będzie posiadał błogosławieństwa tak i my już dzisiaj posiadamy te błogosławieństwa Und der Heiland nicht nur die Gnadenzeit vor seinem inneren Auge, als er das Gedächtnis mal einsetzte. Więc Pan, gdy ustanowił to wieczerzę, nie myślał tylko o czasie łaski, w którym my dzisiaj żyjemy, sondern er auch die Zukunft vor sich. Ale myślał już o przyszłości po tym czasie, wo Israel in die Segnung eingeführt wird czasie, w którym Izrael będzie wprowadzony w to błogosławieństwo tak zwanego królestwa tysiącletniego. I z Izrael werden vor Aufrichtung des Reiches Männer aufstehen, die das Evangelium des Reiches verkündigen. I spośród Izraelitów będą wzbudzone zołni mężowie, którzy wyjdą głosić ewangelie na całym świecie przed e, rozpoczęciem tego królestwa. Z wie weltweit ein Missionswerk vorantreiben. Das, was in, ist in wird. Na całym świecie będą wykonywali taką pracę ewangelizacyjną, misyjną, która y, wszystko po prostu y, no, przewyższy, co dotychczas na polu misyjnym było wykonywane. Dóż, dóż. Mhm. Wie gewaltig sind die von Jakie ogromne są... Te wyniki dzieła wykonanego na Golgocie. I einmal, wir haben mit dem neuen Bund nichts zu tun. Ale powtarzam jeszcze raz, że my z tym nowym przymierzem, o którym zawsze jest mowa w tych wierszach, nie mamy nic wspólnego praktycznie. Aber die neuen Bundes einmal bekommen wird, to przymierze będzie zawarte też z Izraelem w przyszłości, ale my już dzisiaj posiadamy błogosławieństwa. Die schon tego przymierza, które Izrael będzie miał w przyszłości. Ale my posiadamy dzisiaj o wiele więcej. Na przykład Efezjan 1. Błogosławieni wszelkim błogosławieństwem duchowym w niebiosach. Niebios. Nieraz mówimy do kogoś pamiętaj o mnie sagen gdy na bete przykład, gdy musimy pisać jakąś ciężką klasówkę, to polecamy się modlitwom naszych przyjaciół, mówiąc: Pamiętajcie o mnie. wtedy się, bo że przyjaciel myśli o mnie. I to raduje, rozraduje nasze serce, gdy wiemy, że nasi przyjaciele pamiętają o nie I to samo y, wykonujemy, gdy też my pamiętamy o panu jego dzieło. Ale kim my jesteśmy w porównaniu z panem? vers 26 gibt eine Begründung. Teraz w 26. wieczór naszego rozdziału Pan daje pewne wyjaśnienie, powód. Tak. Durch das Essen des und das Trinken aus dem Kelch. Przez jedzenie tego chleba i picie z kielicha. Dokonujemy pewnego rodzaju zwiastowanie lub głoszenie, co najmniej co prawda nie ustami bezpośrednio, ale samo to wykonywanie, co czynimy przez łamanie chleba, picie z kielicha, jest pewne, pewne kazanie głoszone do innych. Tu jest powiedziane, że zwiastujemy śmierć pańską. Są różne powody, dlaczego w niedzielę z rana łamiemy ten chleb. Tu chcemy to uczynić ku pamięci, na pamiątkę Pana. Ale równocześnie mamy być świadectwem i składamy świadectwo śmierci Pana. Kiedy jeśli zgromadzamy się na łamanie chleba, Apostolskie 2, Apostolskie 20, o którym czytamy w dziejach apostolskich 2 i 20, to jest to zawsze powiązane z publicznym zgromadzaniem się. Co to znaczy? To znaczy, że każdy może przyjść. jest nawet jeśli nikt nie nie przyjdzie, jest to jednak publiczna rzecz. wir bezeugen den Tod des <coughs> Herrn vor einer sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ponieważ zwiastujemy śmierć Pana przed światem widzialnym i światem niewidzialnym. Nach Efesae 3. Wird durch die Versammlung die germanischfaltige Weisheit Gottes kundgetan. Bo zgodnie z wierszem, który czytamy w Efezjan 3 W zgromadzeniu Widoczna jest mądrość Boża Która oglądana jest przez świat niewidzialny Przez aniołów Bo aniołowie spoglądają w zgromadzenie Kiedy zgromadza się I widzi w tym mądrość Bożą Widzą też nakrycie, które na y, głowie noszą siostry, że się ichu untergeordnete Stellung nach 1. Korinther 11. 1. Abschnitt einnehmen, którzy przez to nakrycie zajmują y, takie podporządkowane stanowisko, które Bóg im dał. Aniołowie nie są w stanie patrzeć w serce nasze? Ale to, co czynimy i w jaki sposób się zachowujemy, to aniołowie widzą. Den Tod des Herrn Więc zwiastować śmierć Pana to jest najwznioslejszy fakt. Bo największa wina ludzkości polega w tym, że zabili albo ukrzyżowali Zbawiciela es hat in Welt. Na tym świecie liczne, okrutne um, krucieństwa zostały dokonane. Aber nichts war so schrecklich wie das. Ale nie było tak straszne jak to. Nic nie było porównywalne z tym, co dokonano z Panem Jezusem. Cała um, przemoc szatana objawiła się w tym, co ludzie uczynili, gdy przybili Pana Jezusa do krzyżu. Ale jeszcze więcej. Widzimy, że cała miłość Boża która z powodu nas i z powodu naszego upadku wszystkich ludzi dała Syna. To właśnie ta miłość też się objawiła. I to możemy zwiastować przez to, wieczerze aż Pan przyjdzie. jest Bis Lukas Pan Jezus mówi w Łukaszu 19 w Polskim jest to troszkę inaczej ujęte, ale czytamy tam: działajcie aż przyjdę Ochenba... Jeszcze przeczytamy jeden wiersz z objawienia drugi rozdział. Tam jest opisany list do siedmiu zborów, jeden z nich do Thiatyry. Vers 25. W baum 2. 2, 25, Thiatyry. Drugi rozdział, 25 wiersz. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Das Glaubensgut, was Thiatyry hatte, das sollte ich komplett festhalten. To dobro wiary, które ten zbór w, w teatyze posiadał miał, Mieli trzymać aż Pan przyjdzie In Lukas 19, w, Łukasz, Andros, w Łukasza 19 widzimy bardziej tą stronę aktywną Działajcie aż przyjdę here, verkündet den herr, totus herr, so kommt. A tu widzimy Zwiastujcie śmierć Pańską, pańską aż przyjdzie i zawsze też obchodzimy tą pamiątkę, mając w pamięci to, że mogłoby być ostatni raz dzisiaj. Er wird, że Pan znowu przyjdzie. Żeby wziąć wszystkich tych, którzy uwierzyli w niego do nieba. I dieser mein Freund. I teraz przy tej okazji chciałbym Ci powiedzieć, drogi przyjacielu doldig, dass wir den nicht mehr <kłyska> Wtedy po, w tym pokazuje się, że kiedyś będzie taka chwila W której nie będziemy już mieli okazji, żeby zwiastować pamiątkę Więc jeśli Pan w Słowie do nas mówi Czyńcie to na pamiątkę moją. To nie jest to tylko zlecenie. Jest ein heiliges tylko jest to pewne święte dziedzictwo albo przekazanie. Ten, który jest miłością, który udowodnił swoją miłość, der dir und mir dieses pozostawił tobie i mnie to Tą ostatnią wolę Czy nie chciejmy Spełnić więc to co Pan powiedział? Czyńcie to na pamiątkę moją Jeśli tu jest ktoś Który znajduje się już W wieku takim Że można powiedzieć Ma pewne poczucie odpowiedzialności a nie zajmuje jeszcze to stanowisko Freund dich. To zadaje Tobie to pytanie, przyjacielu Co powstrzymuje Cię przed tym? Sagst, Może powiesz, że muszę stać się jeszcze bardziej świętym? To nie To powiem Ci, że to nigdy się nie uda Wir werden nicht heilige. Nie, nie staniemy się świętszymi Bo Mieszkający w nas grzech Jest nieulepszalny Pan Jezus już dokonał Doskonałe dzieło Że teraz już, już jesteśmy Od nawrócenia Uczynieni e, Miłymi można powiedzieć W oczach Bożych Doskonałymi a każdy kto naprawdę się nawrócił i posiada to życie wieczne, ma przecież naturalnie to, tą potrzebę, żeby czynić to, co Bóg chce. Das ist die przecież to staje się radością Twojego serca, czynić to, co Bogu się podoba. Lass się Nimm deinen Platz ein. Więc zachęcam Cię, zajmij to miejsce i wspominaj pamiątkę Pana. Łamaniu Widzieliśmy, że świat go wydał, a my nie chcemy go, tak obrazowo mówiąc, wydać. Dajmy mu to miejsce w sercu naszym, które, na które on zasługuje. Co Paweł mówi w Galacjan, drugi rozdział?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 Hat. Więc w 23 do 26 wiersza widzieliśmy, jak Pan ustanowił to wieczerze. Wir auch sagen, ist hier. Więc możemy też powiedzieć, że tu widzimy doskonały kształt tego postępowania. Wir zwei Najpierw Paweł pokazał nam... Błędny, e, błędny rozwój zły rozwój w zgromadzeniu w koręcie a teraz mm. widzimy pewien e, wniosek końcowy That's ten wniosek nawiązuje do tego e, fałszywego rozwoju sagt, wer also das brot ist oder den kelch des trinkt in unwürdiger Mówi teraz, więc, jeśli ktoś w niegodny sposób je chleb i pije z kielicha. Das haben wir vorher gesehen beiden abschied. Man kann unwürdig teilnehmen. I widzieliśmy wcześniej, że można w niegodny sposób um, wziąć udział w, tym, w tej wieczerze. Musimy w naszym leben alles verurteilen, was sünde jest. Więc, jeśli chcemy mieć udział w tej wieczerze, musimy wszystko. Osądzić, co w naszym życiu jest grzech. Würdig sind wir alle. Godnymi według stanowiska jesteśmy wszyscy od nawrócenia. Jeder Gläubige ist bei der Wiedergeburt würdig gemacht worden. Każdy, który nawrócił się, narodził się na nowo, został uczyniony godnym. Dassno andere Voraussetzungen erforderlich są, ist ein anderes Thema, ist hier nicht mein Thema ale to, że są jeszcze inne warunki do spełnienia, to są to jest czymś innym, inny temat, który teraz nie będę poruszał. wie Tutaj po prostu chodzi o sposób, w którym my przyjmujemy chleb i kielich. Jeśli czyniąc to Wein wein zu uns Więc jeśli w niegodny sposób przyjmujemy chleb i kielich, to yy, czynimy tak, się czynich. albo zawiniamy się krwi i ciała pana Jezusa nicht ewige in Tu nie chodzi o nasze wieczne zbawienie nie będziemy je tracili przez to. Bo jeśli raz prawdziwie oczywiście wyznaliśmy Panu nasze grzechy i prawdziwie uwierzyliśmy, to jesteśmy na, wie na wieki zbawieni i pewni zbawienia. Denn sind wir gleichzeitig wiedergeboren worden. Bo równocześnie narodziliśmy się na nowo. Ich bin ein kind, meine ja od urodzin jestem synem moich rodziców. Das ist ein vorgang, der nicht ist. Jest to pewien proces, którego nie da się odwrócić Tak samo i prosto możemy sobie to zapamiętać, jeśli chodzi o dzieciństwo nasze, synostwo Jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem Wenn wir aus Gott sind, dann wir aus Gott Bo kto raz narodził się z Boga, zostaje e, jego synem ale jako dzieci Boże możemy się w niegodny sposób zachowywać. W naturalnej, ziemskiej rodzinie i relacjach jest tak, że gdy niegodnie się zachowujemy wobec rodziców, to czeka nas kara. genauso jest es im Hinblick auf die geistigen Dinge. I tak samo jest, jeśli chodzi o te duchowe rzeczy. Więc tu jest powiedziane, że każdy, który w niegodny sposób je, zawinia się krwi i staje się winny krwi i ciała Pana Jezusa. To znaczy... Że pan musiał ostatecznie, patrząc wstecz, jeszcze więcej cierpieć z powodu mojego niegodnego postępowania. Wie kann ich mich Więc, jak ja mogę się chronić przed takim das Paweł to wyjaśnia. Jeder. Czytamy tutaj: każdy osądza siebie samego. To jest also keine ausgeschlossen. Ein alter, wie ein junger, eine Frau, wie ein Mann. Müssen sich Nikt z tego nie jest wyłączony, każdy. Czy młody czy starszy Czy mężczyzna czy kobieta Powinien siebie samego osądzać Dzisiaj przed południem Przypomnieliśmy sobie Jana 13 Kiedy Pan mył stopy Swoich uczniów I Przypomnieliśmy sobie też Że my jesteśmy winni Aby wzajemnie myć sobie nogi Was Co to znaczy to mycie tych nóg? Wer das hinwegtun, was nicht nur Einstellung ist mit den Gedanken Gottes. To mycie nóg jest obrazowe znaczenie tego, co czynimy już po nawróceniu, że usuwamy z naszego życia grzech, który znowu nastaje. Wir sind aber hier selbst aufgefordert, uns zu prüfen und das hinwegzutun. A tu jest powiedziane, że mamy siebie samych osądzać i usuwać grzech z życia naszego. Und wenn wir selbst nicht uns prüfen, dann macht der Herr uns aufmerksam. Ale gdy my siebie samych nie osądzamy, to Pan będzie wytykał nam to, co jest nie tak w naszym życiu. Und gdy nie Buddha zu uns kommt, to ist trotzdem der Herr in seiner Treue, der der uns aufmerksam macht. A jeśli nawet żaden brat nie podejdzie do nas i powie nam, jaki jest błąd w naszym życiu, to Pan jest wierny, żeby nam wskazać na to. Może ja, gdy upadnę i do mnie przychodzi brat, nie chcę go przyjąć. Jest to bardzo poważną rzeczą. Ten Bruder nimmt den nicht an, Bo kto nie przyjmuje brata. Też nie przyjmuje pana, który posłał tego brata. Was soll durch die Prüfung bewirkt werden? Więc co Bóg chce osiągnąć przez to ten samo osąd, o którym tu jest mowa? przez jest Żebyśmy. nie. Żebyśmy. Oh, ja. Żebyśmy nie spożywali czy tego. Py te pytanie, czy Bóg chce osiągnąć przez to, żebyśmy lepiej nie brali udziału w tym? Nie, nie, ten sam osąd, ta próba, albo badanie siebie samego, ma ten cel, żebyśmy brali udział żebyśmy załatwiali te sprawy. Bo serce pana Jezusa czeka na to, oczekuje to, żebyśmy brali udział. Die andere Möglichkeit wird hier Ta druga możliwość, że ktoś nie bierze udziału, nawet tu nie jest wymieniona. To jest też ciekawe. Vers 29. Teraz 29 wiersz. Zeigt, wir kommen, wenn wir das pokazuje nam, że sami stawiamy się pod pewien wyrok, pod pewien sąd, gdy y, wykonujemy to niegodnie. Albo nie zaniedbujemy, nie zaniedbujemy samo osąd. Zaniedbujemy. Petrus sagt, das Gericht fängt an am Hause Gottes. Piotr mówi w swoim liście, że sąd Boży zawsze zaczyna się w, dom, w domie Bożym. Der Hebräerbrief mówi, auch unser Gott ist ein verzehrendes Wort. A list do Hebrajczyków mówi, że i nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Hier ist ein Gericht gemeint, nicht das ewige. Więc każdą osobę, która świadomie tkwi w złym i łamie chleb. Spotyka się z sądem Bożym I to jest sąd czasowy To znaczy, który spotka nas na tej ziemi Nie sąd wieczny Po śmierci Taka osoba, który tak, która tak postępuje Nie rozróżnia Ten chleb, to ciało od innego chleba po prostu takie osoby, które niegodne spożywają ten chleb, w ogóle nie przejmują się tym, czy to jest teraz wieczerze, czy to jest jak, jakaś kolacja zwy, zwyczajna. W tej sprawie pod żadnym względem nie możemy być wyluzowani, tak jak mówimy, bo jest to najbardziej, najświętszą rzeczą, którą możemy czynić na tej ziemi. Jetzt hatten die Korinther, obwohl sie eine gute Belehrung von Paulus vorher schon bekommen hatten, nicht das berücksichtigt. Te zaś Korinthianie, którzy już otrzymali wiele dobrego pouczenia od Pawła, właśnie tą rzecz nie y, traktowali na poważnie. Wir muszę sagen, deshalb są wielu unter euch. Und dlatego Teraz Paweł dalej mówi, że wśród Was, gdzie to jest napisane? W 30. wierszu, między Wami jest wielu chorych i słabych. Also, one, <coughs> to an Więc wśród nich nie była to tylko jedna osoba, która spotykała się, spotkała się z pewnym sądem Bożym. Offensichtlich war noch niemal der Mann aus <coughs> 1. Korinther 5. Widocznie nawet ta osoba, o której jest mowa w 1 Korinthians 5, która w taki niemoralny grzech popadła, tutaj nie jest wymieniona. Nawet nie otrzymała ta osoba yy, jedna z największych, albo największa kara, która jest no, śmierć właściwie na tym, w tym życiu. Aber es gab ja nicht nur den Tod. Sądzę, nas es gab auch Schwachheit und Krankheit. Więc, jeśli chodzi o sąd Boży z takimi ludźmi, to y, mowa jest nie tylko o śmierci, jako najgorsza kara, tylko jest też mowa o chorobie, o słabości. Wenn jetzt einer schwach ist, jeśli ktoś staje się słaby, zu tun. to. Byłoby to z naszej strony bardzo nieostrożna i nierozsądna rzecz, jeśli byśmy powiedzieli teraz, wnioskując, że to z tego powodu ta osoba, jakaś wśród nas jest słaba. Das merken wir nicht. Bo my o tym może nawet nie wiemy. So wirken wirken wir nicht. My nie możemy tego mówić. Osąd, wyrok pozostawiamy Panu, wyłącznie Panu. In Apostelgeschichte 5 sind zwei, ein Ehepaar, weggerissen worden. Durch das, Gericht des Herrn. W dziejach apostolskich w piątym rozdziale znamy tą historię o ananiaszu i safirze. Para została przez śmierć usunięta z tej ziemi przez grzech, który potomali. Ananias i safire. Znamy ich ananiasza i Safi safirę. luga. Oni skłamali ducha świętego. Und die Macht des Heiligen Geistes war so lebendig in der Zeit. A moc działania Ducha Świętego Była tak, moc tak silna w tym czasie Bóg dał tyle światłości Tyle miłości i radości W serca wierzących Że takie postępowanie Było tak przeciwne Temu stanu duchowemu Że Bóg musiał ich natychmiast Usunąć z tej ziemi przez śmierć Oh, wie traurig Paulus sagen musste. Euch sind viele. Ale jak smutne było to, że Paweł musiał do Koryntian, do Koryntian powiedzieć, że wśród was jest wielu. Nie tylko jedna osoba. Nie dwie, nie trzy. Wczoraj rozmyślaliśmy o trosce, która jest też wykonywana w pośród ludu Bożego. man W niemieckim mówi się, że profilaktyczne działanie jest lepsze niż już potem działanie lecznicze. Jeśli mamy wszyscy otwarte oczy, uszy i serce Można wiele rzeczy uprzedzając załatwić Niż jeśli one już dojdą do pewnego stanu Gdy ciągle na nowo będziemy też żyli w społeczności z Panem To będziemy zauważali Gdzie możemy pomóc w danej sytuacji Vers 31 wenn wir uns eurer selbst vorzurechnen. 31 wiersz, bo gdybyśmy sami siebie osądzali. Paulus schließt sich mit ein. Paweł włącza się w ten osąd, mówiąc my, als ob er auch schon mal das selbstgericht nicht praktizieren würde. My to w takim tonie, w takim trybie, jakby chciał powiedzieć, że on też Miał już niejedną sytuację Gdzie nie dokonał tego samego osądu Osądzania samego siebie Jaki pokorny był ten mąż Ale z jaką gorliwością on Panu służył Wiemy o tym Jak bardzo miłował swojego Pana On bardzo gorliwie zabiegał o koryntianie. Er versuchte sie als eine keusch jungfrau dem christus darzustellen. 2. Korintian 11. Według 2. Korintian 11 wiemy, że Paweł starał się, aby przedstawić wierzących jako tą czystą dziewicę zaręczoną panu. Und doch sagt er hier, wenn wir uns selbst beurteilen. A jednak mówi, gdybyśmy sami siebie osądzali, Was ist die grundlage der Beurteilung? Jaka jest podstawa na osądzanie albo no, osądzanie siebie samego? Zweite, 3, 16, Drugi Tymoteusza 3 3:16 przed chwilą już czytaliśmy. Das ist die Heilige Schrift. To jest Pismo Święte. Wir haben mówiliśmy o nocy, w której Pan został wydany. W tej nocy odbyła się pewna rozmowa W której Pan pokazał wyraźnie, że jeden z dwunastu go wyda Uczniowie nie byli w stanie tego pojąć Rozmawiali ze sobą To było dobrą rzeczą Sie haben sich gegenseitig gefragt, was meinst du zadawali, zadawali sobie to pytanie, czy to ja? Sie haben sich selbst Frage gestellt. Ale sobie samym zadawali to pytanie. Sie haben auch schließlich den Herrn gefragt. Ich bin es doch nicht. I ostatecznie zadali też Panu to pytanie, czy to nie ja? Ich bin es doch nicht Herr, sagen sie. Mówią, przecież to nie ja, Panie. Sie haben ihn geehrt, indem sie das bessere Beurteilungsvermögen ihm zugedacht haben. I w taki sposób czcili go, pozostawiając jemu ostateczny osąd, osąd albo wyrok nad nimi. My nieraz jesteśmy tak przepełnieni własną sprawiedliwością, że mówimy: Ja na pewno nie. Ale uczniowie w tym momencie tak nie mówili. A co Judasz powiedział? jaka wzgarda, jaka pogarda. Ich nicht, udawając i y, no, udawając mówią, czy ja przecież tego nie uczyniłem, panie? Judas war ein ungläubiger Mann. Judasz był mężem niewierzącym. Er hat ihn nie hergenannt. Nigdy go nie nazywał pan. Er hat sich alle Mühe ihn zum Glauben zu führen. Pan Zadawał sobie wszelki trud, żeby pozyskać go man, Dla wiary nicht. Ale ten mężczyzna nie chciał zum Glück Bo nikogo Bóg nie zmusza Do swojego szczęścia David. Ale teraz pomyślmy o Dawidzie wir. Znamy psalm 139 W tym psalmie czytamy Zbadałeś mnie, poznałeś mnie Du kennst mein sitzen mein aufstehen. Schnasch moje siedzenie i moje wstawanie. Erkennst meine Gedanken von ferne. Rozpoznajesz myśli moje i to z daleka. Was sagt der am Schluss? Azomowi pod koniec tego psalmu. Erforsche mich, Gott. Erkenne meine, er prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh ob ein Weg der Güte bei mir ist. Leite mich auf ebenen Wegen. Przeczytamy ten, wiesz? Psalm 139. Badaj mnie, Boże 23 wiersz I poznaj serce moje, doświadcz mnie I poznaj myśli moje I zobacz, czy nie kroczę drogą Zagłady A prowadź mnie drogą Odwieczną Dawid był mężem Według myśli i serca Bożego I to, co widzieliśmy U uczniów Cechowało też tego mężczyznę. I tak samo powinno być też z nami. 32 erklärt noch, was gericht W 32 wierszu naszego rozdziału pokazany nam jest, jaki ten, jak ten sąd wygląda. Jest to pewne karcenie ze strony Pana, damit wir nie mit der Welt verurteilt i to jest wykonywane po to, żebyśmy nie byli osądzeni razem ze światem Już przypomnieliśmy sobie 1 Piotra 4 Że Sąd Boży zawsze rozpoczyna się przy Domie Bożym To znaczy z nami się zaczyna Sąd Boży Od nas Petrus weiter aus ale Piotr mówi dalej w tym liście, co będzie koniec tych, którzy nie uwierzyli Ewangelii Bożej? będzie hmm. koniec? Więc Bóg oczekuje w naszym życiu praktyczną świętość. Jesteśmy Jego własnością i przyznajemy się przez wiarę do Niego. I dlatego musi nas karcić, gdy kroczymy samowolnymi drogami, żeby było widoczne, że my nie, jesteśmy, nie należymy do tego świata. Wers 33 mamy apel miłości. W 33 wierszu yy, czytamy pew, o pewnym apelu miłości Pan przedstawił nam, jakie są konsekwencje samowolnego postępowania I teraz mówi do nich Bracia moi umiłowani nie przedstawia siebie samego jako wielki apostoł, jako Ojciec w Chrystusie. Nie mówi do nich jestem jeden z wielu z was. Jeden z tych, o których przed chwilą musiał tak źle i ostro mówić. Ja, sagt er, wir das gleiche Mówi im przez te słowa, tak, my wszyscy mamy to samo życie, tak, tacy sami jesteśmy, z tej samej gliny ulepienie. Ich bin kein Überbruder. Ja nie jestem jakimś nadbratem albo bratem przewyższającym Was wszystkich. Nein, ich bin ein Bruder und will ein Bruder unter Brüdern sein. Nie, ja jestem bratem Waszym i chcę pozostać bratem wśród wielu braci. So versucht die werbende Liebe für Christus die Herzen zuzubereiten. Widzimy w takich krótkich słowach jak Ta pozyskiwająca miłość Pozyskuje tych wierzących dla Pana Dalej mówi I znowu mówi o schodzeniu się jako zgromadzenie Do łamania chleba I mówi do nich dalej Czekajcie jedni na drugich Das wohl Sache, ich Teraz widzimy, że tutaj widocznie jakiś nowy temat jest poruszany. Kann ich den machen? Czy ja mogę łamać chleb sam? No. Nie, oczywiście nie. Ist immer eine gemeinsame Sache, eine örtliche Łamanie chleba to jest zawsze wspólną rzeczą miejscowego zgromadzenia. Muszę o mój schnell noch brot i może ktoś powie, strasznie mi się śpieszy. Muszę szybko zjeść chleb i wino, i, i, i już muszę się wynosić stąd. Nie, wartet Nie, mówi do nich, czekajcie jedni na drugich. Rücksicht haben miteinander, um dann diesem hohen Mieć wzgląd jeden na drugiego, żeby y dokonać to wzniosłe powołanie. Jeżeli einer hungry jest, davon haben wir vorher ge etwas gehört. Dalej czytamy w 34 wierszu. Jeśli ktoś głodny, o tym już czytaliśmy, słyszeliśmy wcześniej. To niech je w domu. Bo wieczerze pańskie nie jest po to, żebyśmy zaspakajali swoje potrzeby i swój głód. Jest to rzecz, którą mamy załatwić wcześniej w domu. I przez to chcę ochronić ich przed czasowym lub sądem, który Pan już wy wykonał w naszym życiu. Zum zum ponieważ mówi tutaj dalej, bo inaczej spotykaliby się nie na y łamanie chleba, lecz na sąd. Das übel, aber ich anordnen, so ich A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Da waren wohl noch einige Dinge zu in Więc widocznie w Korincie Były jeszcze pojedyncze sprawy Które trzeba było jeszcze załatwić Przecież Paweł mógłby to jeszcze tutaj dołączyć Do tego listu klare Wtedy wszystko od razu by się wyjaśniło hat nicht so Ale Duch Boży tego nie chciał W tym momencie mówi tylko, że jeszcze Że reszta załatwimy później Übrigens, a tak poza tym dzisiaj nikt nie może zarządzać niczego, To Bo to zarządzanie, jakie, one, jakie oni wykonywali, miało do czynienia z autorytetem apostolskim, który mieli. Ale bracia wspólnie mogą na przykład. Z Zadecydować, że na przykład będą zgromadzali się dodatkowy raz w tygodniu, za jaką, modlić się za jakąś szczególną rzecz. wir Z miejscowego zgromadzenia, z którego ja pochodzę, spotykamy się dwa razy w niedzielę i w tygodniu dwa razy na modlitwę i raz na rozważanie Słowa Bożego. in i jako bracia mielibyśmy takie prawo, żeby dodać jakąś kolejną godzinę, jeśli byłaby taka potrzeba Na przykład zorganizowaliśmy sobie taką dodatkową godzinę, gdzie modlimy się tylko jako bracia, schodzimy się w ciągu tygodnia, żeby się modlić ale te godziny już nie są w, Nie odbywają się w charakterze Zgromadzenia To, to znaczy w zgromadzenia Do imienia Pana Co nam chce to ostatnie zdanie Jeszcze powiedzieć poza tym Że powinniśmy być cierpliwi Że powinniśmy być cierpliwi Der znacie starego apostoła Jana. Był tam pewien mąż, który zawsze chciał być pierwszy. I ten apostoł Jan w swoim liście znalazł bardzo trafne słowa co do tej osoby. I sache, wenn ich i powiedział Gdy przyjdę Wspomnę na dzieła jego Pewne rzeczy Po prostu potrzebują też czas Żeby się rozwinąć Albo zmienić Jeśli jesteśmy młodzi To jesteśmy pełni zapału I chcielibyśmy wszystkie rzeczy od razu doprowadzić Do, do wyniku Do porządku podciągnąć ramiona i jazda aż załatwimy sprawę to jest też dobrą rzeczą ale nie zawsze jest to dobrą rzeczą bo w duchowych rzeczach nie jednej sprawie musimy dać też czas żeby się rozwinęła w sercach ludzi znamy to przecież z świata roślinnego Kleine pflanze, immer aus dem Jeśl, by Jeśli byśmy ciągle wyciągali jakąś mały, małą roślinkę z doniczki, wyciągali i wkładali, to czy ona by się dobrze rozwijała? Nein, wird nicht gut entwickeln. Wird nie, gut gehen. ona się nigdy dobrze nie rozwinie, ona zniszczy. Im müssen wir auch Zeit geben. Tak samo jest w życiu duchowym. Musimy pewnym sprawom dać czas, żeby dojrzały. Więc streśimy ten temat jeszcze raz. W tym rozdziale, w którym dzisiaj czytaliśmy, widzimy ten wielki temat zgromadzania się jako zgromadzenia, żeby łamać chleb, to znaczy pod kątem tego wieczerza pańskiego. To, że wśród Koryntian brakowało tego samoosądu, tego osądzania samego siebie, Paweł musiał napisać ten list. Wyraźnie i jednoznacznie wymienia e, złe postępowanie pana, e, złe postępowanie tych ludzi. Er spiegelt das an dem Beispiel. pokazuje to y, za pomocą tego doskonałego przykładu Macht deutlich, welche Folgen dieses schriftwidrige Verhalten nach sich pokazuje jakie skutki ma takie postępowanie y, zaprzeczające myśli Bożym i motywuje sie i nas alle doch to, za pomocą tego doskonałego przykładu, Den zu verkünden. i zachęca nas wszystkich, żebyśmy zgodnie z myślami Pisma Świętego e, zwiastowali pamiątkę i śmierć Pana. Noch einmal ein Przeczytam jeszcze raz jedno zdanie z tego urywku. Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem gerechtnis. Wiersz 24. To jest ciało moje za was wydane. To czyncie na pamiątkę moją. I 26 wiersz, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. To czyncie na pamiątkę moją.